Mała niemoć, taka dzika To Europa, nie Afryka Tutaj wszystko jest genialnie Są ulice i latarnie Rozmą huty i fabryki Coraz lepsze są wyniki Do szkół nowych chodzą dzieci Słonko na łodwschodzie świeci Jesteśmy w Europie Tutaj nikt nie kopie, nikt tutaj nie bije Bambusowym kijem, no a nie bądź tak nerwowa, to cywilizacja nowa. Tutaj wszystko jest wspaniale, są igrzyska, bale wielkie domy i pałace, W nich muzea, izby stracań, sławne głowy malowidła. czyż ci ta feta zbrzydła, jesteśmy w robienia, Tutaj nikt nie kopie, nikt tutaj nie bije. Bambusowym kijem, mała no nie bądź, tak drażliwa, na Europę nie wyzywaj, Sama wiesz, że tam w Afryce, tak brutalna jest policja, Społeczeństwo jest tam chore, zmartwień mają cały worek, Wszystko to jest prawdą mała, ciesz się, że nie wyjechałaś, Jesteśmy w Europie, tutaj nikt mnie kopie, nikt tutaj nie bije, Bambusowym kijem.